Jeśli się nie mylę to był rok 2010, kiedy e, Szyldak okazał się e, publicznie na Komisji Rolnictwa. Tam mieliśmy sporo obaw co się stanie z tą spółką, znakomitą spółką jeśli chodzi o region warmińsko-mazurski, spółką Skarbu Państwa, bo w tym momencie Szyldak stawał się oddziałem zachodniopomorskiej spółki hodowli Ziemiaka. Trochę obaw mieliśmy. Okazuje się, że te obawy były bezpodstawne. Dzisiaj minęło 5 lat. Gratuluję małej rocznicy. Wiedzę mamy taką w Komisji Rolnictwa, że spółka się rozwija dobrze. Szyldak wprowadził Dużo wartości, dużo doświadczenia, ale przede wszystkim wprowadził bardzo dobrych ludzi do tej spółki, co podniosło wartość całego przedsięwzięcia. Dzisiaj składam serdeczne gratulacje. Życzę, żebyście rozsławiali polskie ziemniaki na wszystkich kontynentach, jeśli chodzi o świat, a dla Państwa dobrej, przyjemnej zabawy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu posłowi. O zabranie głosu prosimy senatora Rzeczpospolitej Polskiej, pana Stanisława Gorczycy. Dzień dobry. Proszę państwa, bardzo krótko. Chciałbym państwu życzyć dużo wrażeń kulinarnych i, e, i kulturalnych dzisiaj, dobrej zabawy, dobrej pogody, wszystkiego najlepszego. Tak już jest, że nasze rolnictwo stoi coraz coraz mocniej. Mamy święto mleka, mamy święto plonów, które najczęściej kojarzone jest ze żniwami, ze zbożem. Mamy święto ziemniaka. To świadczy o tym, że się specjalizujemy, że produkujemy coraz więcej, jesteśmy potęgą rolniczą i oby tak było dalej. Piękne Święto już ósmy raz życzę organizatorom, żeby robili to święto co roku i było coraz lepsze. Dziękuję bardzo. Dobrej zabawy Państwu życzę.